To są informacje polskiego Radia 24. Odpowiedź Iranu i komentarze po orędziu Donalda Trumpa nie było nic o wyjściu USA z NATO. To czwarta godzina ogromnych utrudnień, na adwójce pod Warszawą zderzyły się trzy pojazdy. Zajrzymy też na bazarki i targowiska, bo przed świętami widać wzrost cen niektórych produktów. Minęła 11. Łukasz Jakubowski. Zapraszam. Iran grozi miażdżącym odwetem. To odpowiedź na orędzie Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił, że koniec wojny jest blisko, ale nie wykluczył jednocześnie eskalacji. Jak mówił, Amerykanie cofną Iran do epoki kamienia. Władze w Teheranie stwierdzają, że Stany Zjednoczone nie mają pełnej wiedzy o irańskich zdolnościach militarnych. Iran zapowiada też, że kolejne, że kolejne uderzenia będą szersze, szersze i bardziej destrukcyjne. A po orędziu Trumpa spokojniejsi mogą być zachodni przywódcy. Trump nie powtórzył wcześniejszych słów o tym, że rozważa wycofanie swojego kraju z NATO. Traktuje to jako jedną z wielu wypowiedzi, mówił na naszej antenie wiceszef msz Ignacy Niemczycki. Przypominam, że tego rodzaju dyskusje były też dla pierwszej kadencji prezydenta Trumpa. Oczywiście traktuję wszystkie te wypowiedzi poważnie, natomiast mm. uważam, że trzeba na nie patrzeć z perspektywy i uwzględniać szereg wypowiedzi. W tej konkretnej sytuacji rozumiem skąd się bierze frustracja amerykańskiej administracji. Biały Dom jest rozczarowany, że sojusznicy nie chcą się zaangażować w wojnę z Iranem. Według krajów NATO to wojna Amerykanów i to oni powinni doprowadzić do jej zakończenia. Nie kończą się utrudnienia na autostradzie A2 w okolicach Warszawy. Rano przed węzłem Konotopa zderzyły się trzy pojazdy, w tym dwie ciężarówki. Jedna z nich stanęła w płomieniach. Teraz służby próbują usunąć z drogi zniszczone pojazdy. To nie jest łatwa operacja, mówi nam Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Jeżeli mówimy o pojazdach ciężarowych, to jest dużo większe przedsięwzięcie ze względu na jakość holowników, wielkość ich, także to nie są też małe pojazdy, które można każdym holownikiem ściągnąć, a w przypadku tutaj jeszcze nadpalonego pojazdu. To jest kolejny aspekt, który przemawia za tym, że musi być wyspecjalizowany sprzęt do tego, aby można było go usunąć. Te działania potrwają do godzin popołudniowych. Liczyć muszą się z tym kierowcy jadący a dwójką w kierunku stolicy. W samym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Teraz u nas mocne, mocne słowa prawniczego autorytetu to złamanie konstytucji. Tak o nieodbieraniu ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego mówi nam profesor Andrzej Coll Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od dwóch osób. Pozostała czwórka wciąż czeka. Nie ma żadnych wątpliwości, że te osoby są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proces wyboru sędziów kończy się na uchwale Sejmu odstwierdzającej wybór. Prezydent nie jest przez prawo włączony w całą procedurę wyboru. Jest osobą, która ma obowiązek przyjąć ślubowanie. Mówił były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że m.in. od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego wygasły kadencje dwóch sędziów TK. Stąd decyzja o przyjęciu ślubowania od jedynie dwóch osób. Szczegóły na Polskie Radio 24.pl. Zakupy przedświąteczne droższe niż rok temu. Dla wielu wysokie ceny są odczuwalne, a przez to nie kupią wszystkiego, co zaplanowali. Niezadowoleni są też sklepikarze, bo zamówiony towar nie schodzi. Brokuły podrożały, co tam jeszcze tak poszło w górę. Brokuły i kalafior tylko. Tak. tylko ogórki bardzo... Nie, już staniały. Już staniały? staniały. To, to, to co, co, co dzień się zmienia ceną u nas, proszę pani. Z dnia na dzień. koktajlowe, brokuły. Co tam jeszcze? No, karki, nie wiem, co, nie Ile wiem. to wszystko zdrożało? Nie wiem, o 10 zł na kilogramie. A co zdrożało 10 zł na kilogramie? Koktajlowe na przykład. Na jednym ze stołecznych bazarków była nasza reporterka Agata Król. W tym roku droższe są pomidory, ogórki, jajka, wołowina i cielęcina. Tańsze są za to masło, olej, wieprzowina i ziemniaki.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 czwartek rozpoczyna się triduum paschalne najważniejsze dla chrześcijan 3 dni w roku podczas których wspominają mękę śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa To były informacje Polskiego Radia 24 Północ i centrum kraju. Tu nikt nie powinien narzekać na brak słońca. Inaczej jest na południu i południowym wschodzie, gdzie chmurzy się i czasami pada deszcz. Zima nie odpuszcza za to w górach, wysoko w Tatrach znów sypie śnieg. Na termometrach maksymalnie dziś 13-14 stopni. Chłodniej w Małopolsce i na Podkarpaciu tam około 10 Klama. Z Carrefourem Wielkanoc tania jak barszcz. Tylko dziś złap świąteczną okazję. Ser żółty w plastrach mlek pol 150g w promocji 1 plus 1 za grosz. Z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Więcej na Carrefour.pl. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Mm, nie przesadzasz?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 117 prawie Polskie Radio 24 cały czas. E, Przeglądamy się temu, co dzieje się wokół nas. Trump grozi Iranowi, cofniemy ich do epoki kamienia upanego Iran odpowiada, nastąpią ataki na większą skalę. orędzie Donalda Trumpa, Tomasz Siemoniak, mówi, że przyjął je z ulgą. To nasz raport o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Polecam Państwu Polskie Radio 24.pl. Dzień w Polskim Radiu 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Mateusz Zieliński, politolog, Uniwersytet Wrocławski. To, to za chwilę, ale wcześniej zabierzemy Państwa do Watykanu, bo Watykan i Rzym przygotowują się do najważniejszych liturgii dla katolików. Rozpoczyna się tam triduum paschalne i to pierwsze święta wielkanocne z nowym papieżem Leonem XIV. Na placu Świętego Piotra jest nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak Państwa. tak y, się rozglądasz? Bierzesz głęboki wdech. To czujesz już święta w miejscu, w którym jesteś? na Placu Świętego Piotra jest co ciągle trwają przygotowania do tych świąt, szczególnie do uroczystości niedzielnych. Jest bardzo, bardzo dużo pielgrzymów, którzy zdecydowali się tutaj spędzić święta. Długa kolejka ustawia się, aby wejść do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie przed chwilą zakończyła się msza krzyżma, której przewodniczył papież Leon XIV. Uczestniczyło w niej tysiące księży, bo uroczystości dziś Dzisiaj Wielki Czwartek nawiązują do Ostatniej Wieczerzy i Ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. Duchowni w trakcie tej uroczystości odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie, a po południu w Bazylice Świętego Jana na Lateranie Leon XIV odprawi sze Wieczerzy Pańskiej, w czasie której symbolicznie obmyje nogi dwunastu kapłanom. To szczególne święta w Rzymie i w stolicy apostolskiej przyznaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, szef Polskiej Sekcji Radio.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 W tych dniach jest więcej pielgrzymów, niemożliwe nie turystów, którzy przyjeżdżają ze względu na, na, na Triduum, na Wielki Tydzień do Rzymu. Tak? To widać po parkingach. Nawet raz wyjeżdżałem, nie mogłem wyjechać z naszego klasztoru. Tak? Ledwo wyjechałem. Tyle samochodów, nie, nie wiem. No, ale jak oni się potrafią zaparkować w tym miejscu? Ale to widać. Każdy zdrowy czy chory, wszyscy mamy to samo. 24 godziny na dobę. To jest równowane wszystkim. Co my z tym zrobimy? To zależy tylko od nas, a, a ten czas jest szczególny. Te, te godziny, tego triduum, ten czas to trzeba gdzieś potrójnie chyba. Konflikt na Bliskim Wschodzie, o którym na bieżąco Państwa informujemy i zamknięcie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie wpłynęły też na to, że do Rzymu dotarło więcej niż zazwyczaj pielgrzymów, przyznaje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. I w tym roku widzimy, jaka jest sytuacja w Ziemi Świętej, dlatego osoby przybywają do Rzymu, żeby tu świętować Wielkanoc. Tym bardziej, że jest takie włoskie powiedzenie Natale Konitło i Pasła, czyli zboże Narodzenie z rodziną, a Wielkanoc z kim chcesz, czy w różnych miejscach. I dlatego widzimy pielgrzymów z całego świata właśnie w Watykanie. Włosi nie mają zwyczaju święcenia pokarmów w Wielką Sobotę ani śniadania wielkanocnego w niedzielę. W niedzielę jedzą za to obfity świąteczny obiad, na którym dominują tradycyjne wypieki i jagnięcina. Poniedziałek wielkanocny to z kolei czas spotkań na świeżym powietrzu i pikników. Dziękuję Ci bardzo za oddech i poczucie, że przez chwilę mogliśmy się w tym miejscu znaleźć. Paweł Pawlica dla Państwa. Dziękuję. Dobrego dnia. No i teraz zapowiadany przeze mnie dr Mateusz Zieliński, Uniwersytet Wrocławski, politolog. Dodam jeszcze dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktor. Pan już tak świątecznie również... Powoli świątecznie. Już mentalnie świątecznie, ale jeszcze trochę obowiązków zawodowych mam. I tak koncyliacyjnie, bo dziś nie tylko rocznica Konstytucji, ale też rocznica śmierci papieża Jana Pawła II i, i Wielki Czwartek. i Rozmawialiśmy też z jednym z naszych gości, z Arkadiuszem Gruszczyńskim z Gazety Wyborczej, że mielibyśmy taką nadzieję albo... Jakby to dobrze było, gdybyśmy układali swoje polityczne spory pod, może nie igrzyska i olimpiadę, ale choćby pod takie rocznice i spróbowali się porozumieć. Aha. Zdecydowanie przychylam się do tego apelu. Myślę, że w dużym skrócie można powiedzieć, trochę taki przychodząc na może bardziej potoczny język, że są rzeczy, które nie powinny być grą i ta gra też nie powinna się toczyć zawsze. Powinniśmy mieć też jako widzowie, ale też uczestnicy tego życia politycznego, chwilę oddechu i myślę, że święta byłyby bardzo dobrym momentem, aby właśnie taką chwilę oddechu zdobyć. Resorty siłowe bojkotują spotkanie w BBN-ie. To jest świeży artykuł o netu. Konflikt między Pałacem Prezydenckim a rządem przybiera na sile. Punktem zapalnym miała się stać ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęckiewicz kilka tygodni temu zaprosił do BBN-u przedstawicieli MSWiA i MONU, żeby przedstawili szczegółowe raporty na temat realizacji prac nad, prac nad ustawą. Nie doszło do spotkania, to znaczy przedstawiciele MSW i MONU uznali, że nie powinni się na tym spotkaniu znaleźć. Kolejny element eskalacji. A ja się zastanawiam, czy jest ktoś, kto mógłby postawić kropkę powiedzieć stop zacznijmy współpracować, zróbmy coś dla dobra wspólnego, a nie nie idźmy na udry przepraszam za to określenie. Mhm. Uh -huh. To jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że można nawet pomyśleć o tym trochę na niższym poziomie i wciąż dojść do wniosku, że taka pauza byłaby być może nawet korzystna dla wszystkich. Ponieważ wydaje się, że ta gra polityczna staje się już prostu schematyczna. I wydaje mi się, że polityk, który pierwszy zawiesiłby swoje rękawice na kołku i przez chwilę przynajmniej spróbowałby się wycofać z takiej wizji nieustannej walki rywalizacji, mógłby właśnie wyjść z perspektywy społecznej z poza takiego schematycznego sposobu rozumienia polityki, właśnie tej rywalizacji dwóch obozów. Więc to nie tylko być może jest przesłanie o pokój, ale też strategicznie całkiem niezły ruch, żeby przez chwilę spróbować zaskoczyć na zupełnie innym poziomie jeszcze swojej konkurencji, ale też nas wszystkich i po prostu troszkę spuścić stąd. No ale politycy działają schematycznie może dlatego, że my tym schematom ulegamy. My się w nie wpisujemy. My odbiorcy, którzy potem w sondażach, a na kolejnym etapie w kampanii wyborczej tej czy innej przy urnach dajemy wyraz, nie wiem, nie wiem naszej naszej akceptacji albo braku tej akceptacji. Na pewno tak. To znaczy z jednej strony to są kwestie pewnego rodzaju wizji, e, które zmieniają się być może wolniej niż cele takie bardziej taktyczne, co sprawia, że ta polityka właśnie wydaje nam się, że jest, czasami że się powtarza, że zapętla, że używa tych samych mechanizmów działania, ponieważ wizje pozostają w miarę stabilne. Ale z drugiej strony też a, b, b, w ciągu na nowe redefiniowanie siebie i wymyślanie pewnego rodzaju nowych e, elementów strategii, budowanie wizerunku jest bardzo trudne, więc e, z tej perspektywy po, po prostu być może jest e, bardziej ekonomiczne dla polityków, żeby uprawiać taką schematyczną politykę, co nie zmienia faktu, że mamy prawo też czuć się nią zmęczeni, zwłaszcza być może przed świętami i chyba tak trochę jest. Jesteśmy trochę zmęczeni. A może doczekamy takiej sytuacji, w której to my, wyborcy, odbiorcy y, badani sondażowo Um, obywatele, wyznaczymy jakieś, jakąś nową jakość, nowe trendy i powiemy dość tych stereotypów, stereotypów dość tej kłótni, tych kłótni, dość yy, tych manipulacji liczy się co innego. Wierzy pan, że to się może stać? Um. Wstrzymując nie, ale, ale <tak mam myślałam. nadzieję, że jestem, jestem w co najmniejszości I, I mam nadzieję, powiem to zupełnie szczerze, że się mylę. Mam nadzieję, że jesteśmy społeczeństwem dojrzalszym i być może mądrzejszym niż pewnego rodzaju wyuczone przeze mnie gdzieś naukowo, zawodowo podtrzymywane idee drzemiące. Więc mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że tak faktycznie się stanie, aczkolwiek. Mam też bardzo mocno ugruntowane przekonanie, że pewnego rodzaju um, walka o uznanie, które też widzimy w polityce, jest czymś niesłychanie pierwotnym i, i ono bardzo ciężko jest temperować. Więc, więc to być może dwie sprzeczne ze sobą rzeczy, ale z jednej strony tak, potrzebujemy oddechu, z drugiej strony, na dłuższą metę ten oddech pewnie jest, no, jest zawsze chwilowy, jest zawsze tylko określony moment czasu? Mateusz Morawiecki pierwszy raz oficjalnie zapowiada w wywiadzie dla wirtualnej Polski powołanie Nowego Stowarzyszenia, które ma walczyć o mityczne centrum? Czy to pana zdaniem rozwiewa wątpliwości dotyczące przyszłości politycznej Mateusza Morawieckiego? Bo on mówi, że nie odchodzi z Pisu, ucina te spekulacje, jednocześnie ostrzega przed y, Poleksitem, przed Konfederacją, która zachodzi pis z obu stron, to gdzie jest w tej chwili Mateusz Morawiecki? Na pewno stara się być po stronie aktywnych politycznie. To jest taka strona, która jest bardzo niedowdefiniowana i zasadniczo są tam bardzo różne osoby, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie znowu już to przedłużającego się pewnie przesilenia politycznego na prawicy, w którym e, Poro osób w polityce dochodzi do wniosku, że to, co najbardziej się liczy, to być aktywnym. I wydaje mi się, że Mateusz Marowiecki jeszcze tutaj mocno będzie sądował, co się dla niego najbardziej opłaca, ale już wie, że na pewno opłaca się być widocznym. Robić ruchy, pokazywać, że jest też elementem presji na obóz prezydencki, na to, co się dzieje bezpośrednio w samym pisie, więc to jest na pewno e, zagrywka pod aktywność, ale czy jest tam już finalna wizja? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale jak on się zmieści z tym, z, z tą swoją cen centrową duszą yy, w radykalnym otoczeniu, nie wiem, yy, kreowanym i dowodzonym przez Czarnka? E być może właśnie to jest też gra na, o, albo, na albo o dusze osób zmęczonych, osób, które pewnie w polityce potrzebują też odnaleźć pewnego rodzaju element stabilności, element zwyczajności rozumianej jako pewnego rodzaju taki kontekst, w którym można normalnie pracować. Prowadzić, prowadzić działalność, budować sobie życie osobiste, rodzinne i pewnie w kontekście takiego zmęczenia, tą nieustanną polaryzacją i tymi afektami, emocjami, tam próbuje gdzieś wykształcić dla siebie trochę przestrzeni Mateusz Morawiecki. Czy znajdzie tą przestrzeń? To szczerze mówiąc nie wiem, ponieważ teraz centrum stało się w, w, ba, bardzo, ba, ba, ba, bardzo takim miejscem pożądanym przez liczne siły polityczne, więc zobaczymy. No dobrze, ale z jednej strony mówi, zostaje w PiSie, buduje centrum i ostro krytykuje w tym wywiadzie polityków dawnej su suwerennej Polski. Uważam, że partia, która miała maksymalnie 5% poparcia, nie powinna mieć wpływu na 95% przekazu, a tak teraz trochę jest. Te 5% to na przykład dla otoczenia Przemysłowa Czanka. Uważa Mateusz Morawiecki, że główną przyczyną spadków sondażowych PiSu było atakowanie dorobku własnego rządu i on na to nie pozwoli. Tylko co on musiał dostać w zamian? Jaką obietnicę? Żeby uciszyć plotki, przynajmniej na tu i teraz, o odejściu z PiSu? A, pytanie, czy małą, czy wielką obietnicę. tak To mała obietnica to byłaby właśnie znowu takie bardziej... Te... Ta, taktyczne działanie polityczne wymierzone na tu i teraz, ale tam jest też w pewnego rodzaju American Dream w wersji pisowskiej, czyli jest też wielka obietnica tego, kto będzie faktycznym liderem całej formacji szerszej e, po podejściu po na polityczną emeryturę Jarosława Koczyńskiego. I na ile te ruchy są zobliczone właśnie na tę wielką obietnicę, na ten amerykański sen w wersji PiSu. a Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że on przynajmniej mocno jednak trzyma jeszcze w ryzach te zapędy separatystyczne Mateusza Morawieckiego. Ale to się może zmienić, prawda, w każdej chwili? Na pewno Jak może się sądzi? zmienić. bo na pewno się może zmienić, ponieważ zmienia się bardzo dynamicznie sytuacja i nie tylko międzynarodowa to już byłoby zbyt oczywiste, ale też wewnętrzna. Widać, że krzepnie prezydentura Karola Nawrockiego, który wydaje mi się, że do tej pory bardzo jeszcze mocno grał na kredyt, to znaczy grał za trochę zapożyczone, za pożyczone poparcie, za pożyczone pomysły, a teraz musi już inwestować, a więc i ryzykować swoje własne, swoje własne zasoby, swój własny wizerunek, powagę też urzędu, więc będzie się chcąc, nie chcąc wikłał w różnego rodzaju nowe konflikty i to zmieni na pewno dynamikę również na prawicy i to już widać, że się dzieje i w związku z tym będziemy świadkami, yy, jakiegoś przemeblowania politycznego i wydaje się, że właśnie to przemeblowanie stara się w jakiś sposób wykorzystać Mateusz Morawiecki. A jeśli mówimy o przemeblowaniu, to mówimy o, o działaniu na niewielką skalę czy o totalnym remoncie um, pana zdaniem? To, to, to może odpowiem trochę tak... Um, Linie prowadzenia polityki, bo polityka zawsze po, po, prowadzi się na bardzo wielu poziomach. One nigdy nie są ze sobą o stu procentach równoległe, nigdy nie są ze sobą, nie idą gdzieś za sobą tak łagodnie i spójnie i czasami ta polityka międzynarodowa, polityka krajowa, polityka partyjna, one się przecinają i powstają różnego rodzaju sytuacje, które są mniej lub bardziej destabilizujące. Jeżeli będziemy mieli sytuację, że w Stanach Zjednoczonych w te wybory śródokresowe w w listopadzie, jeśli się nie mylą, przyniosą jakąś gwałtowną zmianę nastrojów i pokażą, że pozycja prezydenta Trumpa się radykalnie zmieni. Jeżeli będziemy mieli sytuację, w której będzie się przedłużał konflikt na Bliskim Wschodzie i jeżeli to wszystko się jakoś połączy w taką spójną wizję powiedzmy, ekipy tej prawicowo-radykalnej, takiej już bardziej zglobalizowanej, to to może być bardzo silnym impulsem do tego, żeby również impulsem przekładającym się na polską politykę. To wtedy będziemy mieli do czynienia być może z dużym przemeblowaniem w polskiej polityce. Ale jeżeli to się wszystko jakoś uło ułoży, u w jakiś sposób ugładzi, to wtedy będziemy pewnie mieli do czynienia z tym rodzaju dostosowaniem poszczególnych elementów do szerszego systemu, ale niekoniecznie właśnie z taką globalną zmianą, która przełoży się na, na, na jakąś formę zmiany w polskiej polityce. Pan mówi o Stanach Zjednoczonych, ja bym dodała jeszcze sytuację na Węgrzech i wybory 12 kwietnia. Niewątpliwie tak i to jest to, o czym mówiłem w kontekście tego, że prezydent teraz już e, inwestuje własne rzeczy, ale też ryzykuje i się wikła, tak? bo wikła się niewątpliwie w kontekście e, wyborów, w, na, wyborów na Węg we Węgrzech e, w, w konflikt i w sytuację, która, w której rozwiązanie leży absolutnie poza zasięgiem jego możliwości i sporo ryzykuje, co pokazują też obecne sondaże. Więc tak naprawdę mm, oczywiście to jest walka o wizerunek szerszej ekipy politycznej, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale jest to ryzykowne. I w pewnym sensie to co ciekawe, tak, tak samo można powiedzieć, nie, chyba niewiele osób w ten sposób myśli, ale o obecnym konflikcie, nowej odsłonie konfliktu od Trybunał Konstytucyjny. Mhm. Tam też tak naprawdę prezydent stanął przed pytaniem o to, czy jest stroną w tym konflikcie. Bo ten konflikt, jakkolwiek jest mega istotny, to w pewnym sensie można powiedzieć, że w, w tej perspektywie tiktokowej, którą mamy obecnie, on był już trochę konfliktem niemodnym. I w o, pewnym sensie... To znaczy, to znaczy pase, Znudziło nam się? Już się przyzwyczailiśmy? Czy, czy o co chodzi? W pewnym sensie tak, ale też z, z drugiej strony właśnie to był konflikt, który był pewnego rodzaju pozostałością układu, który chyba się właśnie w jakimś stopniu zmienia, albo zmieniają się przynajmniej niektórzy a, aktorzy tego układu. I teraz prezydent jest właśnie taką główną siłą polityczną, głównym aktorem, który wchodzi albo podchodzi do tego konfliktu i staje przed pewnego rodzaju wyzwaniem. Tak? Czy jest stroną w tym konflikcie, jak mocno jest zaangażowany w ten konflikt, jak bardzo jest, chce być odpowiedzialny, czyli znowu czy wikła się, czy da się uwikłać w ten konflikt. Albo kreuje Wielu, się, konflikt, ta... na którym wygrywa albo traci, yy, prawda? Bo, bo jeśli pan mówi, że trochę nam to spowszedniało, a z drugiej strony padały oskarżenia o to, że pan prezydent wikła się w różne rozgrywki wizytą na Węgrzech, czy wizytą w Stanach Zjednoczonych, czy w, w, wetem wobec Safe. No to pewnie pan słyszał, że na pewno pan słyszał, że było wielu takich ekspertów, którzy spodziewali się jednak, że przyjmie ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i odpowiedział na to w pewien charakterystyczny dla siebie sposób, czyli trochę tak, a raczej nie. No i teraz na jakie ryzyko wystawia się pan prezydent taką decyzją? Znaczy, najpierw odpowiem tak trochę, hmm, hmm, w pewnym sensie nie, nie usprawiedliwiałem w żaden sposób decyzji prezydenta, ale jednak dając coś, pewnego rodzaju argument do myślenia. Znaczy, wydaje mi się, że spójność, taka oczywista, absolutna spójność wizerunkowa w tym momencie w polskiej polityce, która jest właśnie przecinana przez politykę międzynarodową na różnych poziomach jest chyba niemożliwa. Więc to jest jakby pewnego rodzaju warunek, który musimy mieć w że taka absolutna spójność wizerunkowa jest niemożliwa. Ale teraz na ile to, co robi prezydent, czyli w pewnym sensie właśnie próba zawsze gdzieś a, pójścia w, w stronę nieoczywistych decyzji, które właśnie służą chyba temu, żeby utrzymać tą, ten wizerunek kogoś, kto rozgrywa grę niż kogoś, kto jest rozgrywany. Na ile one właśnie pozwalają jakby o, o, o, odbiorcy zrozumieć, o co tu do końca chodzi. Czy chodzi o coś więcej niż tylko o samą grę. I wydaje mi się, że, że, że to jest pewnego rodzaju ryzyko. tak? Że na pewnym poziomie od męża stanu od pewnego rodzaju polityki, polityka ciężkiej wagi, wysokiej klasy. Oczekujemy, żeby zrozumiał, że właśnie są rzeczy, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję, które nie powinny być grą, które nie powinny być elementem gry. I teraz tego momentu jeszcze nie było widać, wydaje mi się, w prezydenturze Karola Nowrockiego. Że on w pewnym momencie za każdym razem jednak ulega się wikłania się w kolejne odsłony konfliktu, stając się ich częścią i w pewnym sensie odbierając sobie przestrzeń na to, żeby powiedzieć, że a ja jestem ponad tym. Próbuję to zrobić trochę w taki chytry sposób, stosując nie jest, jest, jest, jest, jest półśrodki, ale nigdy nie jest to takie znaczące postawienie się trochę wyżej, na metapoziomie, na zrozumienie, że to jakby są rzeczy, które nie powinny być grą, albo a ja w to nie gram. Ja tak nie gram. Ja odmawiam gry w ten sposób. To znaczy odmawiam gry w ten sposób, albo może chodzi też o to, będziecie grali, albo no tak, będziecie grali tak, jak ja zdecyduję, na, na moich zasadach. I stąd taka decyzja w sprawie Trybunału. Niewątpliwie, ale wciąż jakby staje się w pewnym sensie schematyczne W tym, że okej, okay, chcę, żebyśmy grali, na, albo chcę, żeby część obozu rządzącego grała na jego zasadach, ale wciąż jest tym widoczny ten schemat, który mówi, tak, jestem graczem, tak, to właśnie w ten, w, te, w ten sposób, w tej optyce, w taki sposób mamy rozumieć pewnego rodzaju narracyjny element. To jest gra, w której ja chcę wygrać. Ale to nie jest pewnego rodzaju właśnie próba, wyjścia ponad to. Dla mnie właśnie największym, najciekawszym, to, to jest bardzo ciekawa rzecz, że ona właśnie, ta, ta idea wybrzmiała tuż przed świętami, że najciekawszym elementem pokazującym wielkość polityka właśnie byłoby próba zawieszenia na chwilę gry. Nie wygrania, tylko zawieszenia samej gry. O, jak to dobrze słyszeć. Ale jeszcze, żeby się stało. Doktor Mateusz Zieliński, politolog z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo nie się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 Minęła 11.30. Łukasz Jakubowski zapraszam. Dwoje obywateli Polski podejrzanych o pomocnictwo przy wznieceniu pożaru w hali produkcyjnej w Czechach. Prokurator zarzuca im działania o charakterze terrorystycznym. Przesłuchani nie przyznali się do zarzutów, ale sąd zgodził się na trzymiesięczny tymczasowy areszt. Do podpalenia hali w czeskich Pardubicach doszło rok temu. Kończy się usuwanie pojazdów z autostrady A2 po kolizji i pożarze na jezdni w kierunku Warszawy. W rejonie węzła Konotopa zderzyły się osobówka i dwie ciężarówki. Trzeba usunąć je z jezdni i odchodować się relacjonował na naszej antenie Jakub jak ze stołecznej policji. Tutaj jeżeli mówimy o pojazdach ciężarowych to jest dużo większe przedsięwzięcie ze względu na jakość holowników, wielkość ich, także to nie są też małe pojazdy, które można każdym holownikiem ściągnąć. A w przypadku tutaj jeszcze nadpalonego pojazdu to jest jest kolejny aspekt, który przemawia za tym, że musi być wyspecjalizowany sprzęt do tego, aby można było go usunąć. Utrudnienia na autostradzie w rejonie Konotopy mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wypadku nikomu nic się nie stało. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku trzęsienia ziemi u wybrzeży Indonezji. Magnituda wstrząsu wyniosła 7,8. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, a władze niektórych miast przygotowały się nawet do ewakuacji. Niedługo później ostrzeżenia zostały wycofane. Indonezja jest szczególnie narażona na trzęsienia, bo leży na granicy tzw. pacyficznego pierścienia ognia. Na koniec, świąteczne plany Polaków na popularności zyskują wyjazdy Wielkanocne przyznaje Agnieszka Sikorska ze śląskiej organizacji turystycznej. Jak tłumaczy, zmienia się podejście Polaków do świętowania. Widać to na przykład w Beskidach. Umawiamy się, jedziemy na weekend, spotykamy się rodzinnie, idziemy na wielkanocne śniadanie w hotelu, a potem idziemy na przykład w góry czy wspólnie spędzamy czas. Więc tak, to jest ten czas, kiedy już rzeczywiście te święta traktujemy tak mniej domowo, ale nadal rodzinnie, bo to są bardzo. Bardzo często właśnie takie rodzinne wyjazdy. W porównaniu z zeszłym rokiem zagranicznych wyjazdów i rezerwacji w okresie Wielkanocy jest to ponad 20% więcej. Najczęściej wybieramy Egipt, Hiszpanię, Cypr, Turcję, Maltę czy Grecję. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.33, prawie i polskiej Radio 24, Małgorzata Żochowska. Wracamy do tego, co wydarzyło się 21 lat temu. Zmarł Jan Paweł II. Ojciec Święty zmarł o 21.37 w swoim apartamencie w Watykanie. Nasz Ojciec Święty powrócił do domu ojca, tak brzmiał komunikat stolicy apostolskiej. I tymi słowami kończył się pontyfikat Jana Pawła II, który trwał 27 lat. Wtedy żegnały go tysiące ludzi zebranych na placu św. Piotra w Rzymie, miliony przed radioodbiornikami, ekranami telewizorów. Papież wkroczył na drogę męki Chrystusa, tak mówił, Kardynał wówczas Józef Ratzinger. To przesłanie jest ważne szczególnie dla świata, w którym chce się cierpienie ukryć, a nawet usunąć mówił przyszły papież Benedykt XVI. Piszemy o tym na naszej stronie Polskiej Radio 24.pl, a ja specjalnie tę rocznicę przypominam bo nie wiem, czy Państwo mają takie wrażenie że ona nam umyka. Gość Polskiego Radia 24. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, Uniwersytet imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, szczęść Boże, księże profesorze. Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa. Słusznie? Mam wrażenie, że trochę nam umyka pamięć i o tej rocznicy, i o pontyfikacie Jana Pawła II. Pamięć jest powiązana z czasem, gdy czas płynie w pewnym sensie słabnie także nasza ludzka pamięć i wraz z tym, jak odchodzi pokolenie pokoleni ludzi starszych, którzy w pewien sposób wychowali się wraz z Janem Pawłem II, no to także oczywiście zmniejsza się ta skala pamięci o polskim papieżu. No ale mieliśmy wtedy budować y, taką młodzieżową społeczność JP2. Dzisiaj to ludzie zaledwie 21 lat starsi. Gdzie oni są? Tak, wtedy był było dużo emocji, było też wiele wypowiedzi takich, można powiedzieć, przesadzonych. Ja nie ukrywam, że patrzyłem już wówczas no, z takim lekkim dystansem, gdy chodzi o pokolenie Jana Pawła II, gdy chodzi o trochę taką przesadzoną siłę kościoła katolickiego w Polsce. Myślę, że ten czas, który upłynął od śmierci Karola Wojtyły zweryfikował brutalnie wiele z tamtych fałszywych diagnoz. Którą najbardziej, która, która diagnoza albo, albo jej weryfikacja jest, zdaniem księdza profesora, najbardziej brutalna? Że najbardziej jesteśmy wspólnotą? Brutalne. Albo może to, że potrafimy się jednoczyć tylko przy okazji wielkich, tragicznych albo, nie wiem, wzniosłych wydarzeń? No trudno mówić o jedności w naszym kraju, skoro jesteśmy najbardziej skłóconym, najbardziej podzielonym społeczeństwem w całej Europie. Nie ma innego kraju na naszym kontynencie, żeby można było w nim mówić o dwóch wrogich plemionach, które skaczą sobie do gardeł każdego dnia i ta skala nienawiści, która, że tak powiem, wypływa z ust naszych polityków, różnych opcji parlamentarnych, to jest coś absolutnie wstrząsającego, przerażającego. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek religią. W wielki Czwartek, wyjątkowy dzień w chrześcijańskim kalendarzu, rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli trzy najważniejsze dni poprzedzające Wielkanoc. Data tego święta jest truchoma, zależna od terminu Wielkanocy. E, jednak zawsze przypada w Wielki e, Czwartek. E, to wtedy, według biblijnego przekazu, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus we, zebrał wokół siebie dwunastu uczniów. Był to czas pożegnania, moment ustanowienia dwóch ważnych sakramentów, Eucharystii i e, kapłaństwa. I Chrystus, wiedząc o nadchodzącej zdradzie Judasza, obmył uczniom nogi, dając przykład pokory i służby. Które z tych dwóch słów jest dla księdza profesora ważniejsze? Służba czy pokora? I to i to jest ważne, natomiast dodajmy jedną rzecz. Owszem wiemy dobrze, że data świąt Bożego Narodzenia zawsze jest stała, 25 grudnia, natomiast data świąt wielkanocnych jest ruchoma, to jest zawsze pierwsza niedzieli, pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca i warto dodać, że od tego roku członkowie Kościoła greckokatolickiego dołączyli do naszego kalendarza i po raz pierwszy po wielu stuleciach będą ci wyznawcy świętować razem z nami katolikami rzymskimi tego samego dnia Wielkanoc. Natomiast w tym roku dla chrześcijan prawosławnych Wielkanoc będzie dopiero tydzień później i jeszcze może jedna rzecz, którą warto dodać, jeśli mamy te teraz święte trzy dni, tryduum Paschalny i następnie po tym przychodzi niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to chrześcijanie różnych kościołów, różnych denominacji akcentują różne elementy zawarte w tych ważnych dniach, na przykład protestanci akcentują szczególnie Wielki Piątek, to jest dla nich najważniejszy dzień, natomiast dla katolików czy dla chrześcijan prawosławnych najważniejsza jest niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Księże profesorze, nie wiem, czy ma ochotę ksiądz profesor jeszcze o samych świętach, ich znaczeniu albo o tym, jak się do nich odnosimy, jaką, jaką wartość mają dla nas, bo zmieniamy się non-stop. Może o tym, a potem zapytam o miejsce kościoła w Polsce, w którym Jesteśmy poważnych w moim przekonaniu zmianach w Krakowie i w Łodzi. To może o nas najpierw. Tak, gdy chodzi o Polskę, oczywiście nasze społeczeństwo bardzo głęboko się zmienia i także zmienia się podejście do świąt wielkanocnych. Te święta są rodzinne, jest wiele elementów takich lokalnych, związanych z naszą kulturą, czy z naszą historią. Też są bardzo mocne elementy religijne. Część ludzi traktuje te święta jako okazję do urlopu, czy do wyjazdu z naszego kraju. Także można powiedzieć tak w pewnym sensie podczas świąt wielkanocnych trochę jakby jak w zwierciadle widzimy to jak się zmienia nasze społeczeństwo, szczególnie gdy chodzi o ludzi młodych, dzieci, młodzież, młode pokolenie. Tutaj mamy galopującą, głęboką sekularyzację w naszym kraju i także będzie w konsekwencji duża obojętność na elementy religijne, gdy chodzi o najmłodsze pokolenie, no, może poza święconką wielkosobotnią, ponieważ to jest obrzęd religijny w naszym kraju absolutnie wyjątkowy, który angażuje nawet 90% polskich rodzin. Ale warto właśnie prowadzić takie też analizy socjologiczne przy okazji świąt wielkanocnych, ponieważ one nam pokazują też, jak się zmieniają nasze rodziny i jak się zmienia Polska w tej warstwie kulturowej czy światopoglądowej. No tak, bo pewnie będziemy częściej rozmawiać o cenach paliw i Trybunale Konstytucyjnym, gdzie niegdzie niż na sensie świąt, o wierze, o wartościach, o coś co ważne w innych sferach naszego życia. Ale to są też ważne pytania, pani redaktor. To znaczy, dlaczego nam w Polsce nie udaje się zbudować silnego państwa? Dlaczego mamy taką brutalną wojnę domową? To jest rzeczywista, brutalna wojna domowa, jakiej nie ma w żadnym innym kraju europejskim. No i jeśli mamy teraz perspektywę, że tak powiem, jeszcze ostrzejszego konfliktu, gdy chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to nam pokazuje właściwie rozpad polskiej państwowości i trudno, żeby o tym nie rozmawiać przy stołach świątecznych. Natomiast pewnie też się będziemy kłócić przy stołach świątecznych, gdy chodzi o politykę, jeśli można warto tego uniknąć, jeśli wiemy, że nie będzie możliwe uniknięcie takich tematów politycznych podczas świąt wielkanocnych, to może lepiej się nie spotykać. Potrzeba dużo takiego rozsądku, żeby nie zmarnować tych świąt z powodu polityki. Jakie to ważne zdanie, żeby nie zmarnować tych świąt. Postarajmy się tego nie zrobić. Zgadzam się absolutnie z księdzem profesorem, że wystarczy chwila nieuwagi, żeby... Coś tak ważnego jak rodzinne spotkanie można zmarnować. Oczywiście, ponieważ te emocje polityczne w naszym kraju sięgają zenitu, do tego jeszcze oczywiście no, mamy w tle brutalną wojnę amerykańsko-izraelsko-irańską i także te nasze nastroje polityczne w Polsce też się radykalizują. Są ci, którzy dalej bezkrytycznie bronią Donalda Trumpa czy Benjamina Netanyahu, ale będą też w naszym kraju coraz mocniejsze takie nastroje antyizraelskie czy antyamerykańskie. Warto też na to uwagę zwrócić i to pewnie też wybrzmi w trakcie naszych rozmów przy świątecznych stołach. No mamy oczywiście także ryzyko wybuchu III wojny światowej. I nie wiemy, że tak powiem, jak to się wszystko skończy. Także to są z pewnością bardzo wyjątkowe święta wielkanocne i te nasze wewnętrzne polsko Polskie konflikty no, łączą się z czymś o wiele poważniejszym, co dotyczy no, przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Co będzie z Ukrainą? Do kogo będzie w przyszłości należeć jako strefa wpływu Europa Środkowo-Wschodnia? No, co będzie dalej z Bliskim Wschodem? Czy ziści się perspektywa stworzenia wielkiego Izraela, który zdominuje cały Bliski Wschód? No To są strasznie trudne pytania. Pania, a to co jest najważniejsze Pani redaktor, te wszystkie ważne pytania dzisiaj mają charakter religijny i to jest może nowość tegorocznych świąt wielkanocnych, to znaczy ja nie pamiętam ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby elementy religijne stały się absolutnie kluczowe dla rozumienia polityki. Zauważmy, że ta obecna wojna izraelsko-amerykańsko-irańska jest wojną świętą, wojną religijną dla Izraela, dla Iranu i dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym z pewnością warto dowartościować w tym roku podczas naszych wielkanocnych rozmów te elementy religijne, światopoglądowe tego, co się dzieje w świecie, bo dzisiaj bez religii ani rusz. A tu się pozwolę z panem profesorem nie zgodzić, bo ja uważam, że to co się dzieje na Bliskim Wschodzie jest przykładem wojny, w której argumenty religijne są wykorzystywane, żeby przekryć autentyczne cele. Bo dziś już nie mamy wątpliwości o co chodzi, że nie było realnego... Yy... Zagrożenia tu i teraz ze strony Iranu. Sytuacja się nie zmieniła od miesięcy, jeśli nie od lat. I tak naprawdę chodzi o ropę naftową, kontrolę nad światem, strefy wpływów, o taką, nie wiem, próbę Izraela budowania własnej przestrzeni na przykład w Libanie. A religia jest tylko niecnie wykorzystywanym argumentem w tej wojnie. Owszem, natomiast cały projekt jest religijny, pani redaktor proszę to zobaczyć, znaczy? w którym w gdy w chodzi o wizję mhm. wielkiego, tak, gdy chodzi o wizję tego wielkiego Izraela, gdy chodzi o projekt budowy trzeciej świątyni, gdy chodzi o oczekiwanie na mesjasza przez Żydów. no jeśli posłuchamy wypowiedzi mm -hmm. Benjamina Nataniachu, no przecież on cytuje Stary Testament, on się powołuje na rzekomą wolę Boga, że wszystko, co czynią wojska izraelskie, tępiąc niewiernych, no jest realizacją Bożego Planu. To są straszne rzeczy, które teraz mówię, ale ten język religijny, no, zdominował izraelską politykę. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. No słuchałem na nawet dzisiaj wypowiedzi Pauli. White Kane, to jest szefowa biura wiary, religii Białego Domu, no ona porównuje Donalda Trumpa do Jezusa z Nazaretu i wręcz porównuje misję Jezusa z Nazaretu do misji Donalda Trumpa. No to są rzeczy absolutnie szokujące. Tego dawno nie było w dziejach świata i oczywiście będzie ropa, będą pieniądze, będzie walka o władzę, ale te projekty, które teraz są w konflikcie, czyli projekt państwa wyznaniowego w Iranie, państwo wyznaniowe w Izraelu i polityka, że tak powiem, z fundamentem religijnym Białego Domu, no czegoś takiego dawno w świecie nie było. Widział pan kiedyś, przepraszam, ksiądz profesor widział kiedyś prezydenta Stanów Zjednoczonych namaszczanego przez... Jego otoczenie? Widział ksiądz profesor ten film z Białego Domu? Ja myślałam, że to jest yy, jakaś manipulacja, że to jest sztuczna inteligencja. A no otoczenie, właśnie, redaktor, prawda? Ci, ci, ci ludzie z otoczenia Donalda Trumpa ale, położyli na nim dłonie i, i, ale, no, i twierdzą, właśnie że tą jest pierwszą, namaszczony. Mhm. Ale tą pierwszą osobą, która na tym zdjęciu jest widoczna, to jest właśnie ta Paula White mhm. Kane, czyli szefowa biura wiary Białego Domu. No I to jest coś, Panie redaktor, czym ja się zajmuję naukowo od kilkunastu lat, gdy chodzi o tak zwaną pentekostalizację chrześcijaństwa. O, cóż to jest słowo... A no właśnie, to znaczy ja wprowadziłem w języku polskim synonim, to jest uzielono świątkowinie, to jest w stu chrześcijaństwo tej Pauli White Cain, czyli chrześcijaństwo, które jest najnowszą formą religii Jezusa z Nazaretu, na przykład elementem tej nowej religii jest prosperity gospel, czyli Ewangelia sukcesu, Czyli to, co głosi chociażby ta kapelanka, pastorka Donalda Trumpa jest czymś zupełnie nowym, to znaczy jest za tym przekonanie, kryje się za tym przekonanie, że jeśli chcemy być szczęś szczęśliwi, bogaci, potężni, musimy jeszcze bardziej uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy chorzy, biedni, czy nam coś nie wychodzi w biznesie, to znaczy, że to jest że tak powiem, przejawem małej wiary, odczytujemy dosłownie y, Pismo y, y, Święte, upraszczamy bardzo całą y, religię i y, ja podam jeszcze lepszy przykład, to no jest uproszczenie ja, ja, ja zadam takie trochę prowokacyjne pytanie. To uproszczenie podejścia do wiary y, i ocenianie, czy branie pod uwagę czynów, zamiarów, bez otoczki, bez manipulacji jest czymś złym? To znaczy, jeśli chcemy odkryć rzeczywistą wolę Boga wobec nas, czy naszego kraju czy świata, to trzeba używać rozumu, trzeba poddać analizie tradycję danej religii. No nie można tego robić w sposób taki mechaniczny uproszczony, a w taki sposób podchodzi do religii mm -hmm. sekretarz wojny Pit Hekset, który jest reprezentantem też tego chrześcijaństwa uzielonoświątkowionego, też jest wyznawcą Prosperity. Nie podejmuję się Prosper... powtórzyć tego słowa, ale rozumiem jego znaczenie. To znaczy, no tutaj y, y, upraszczamy religię chrześcijańską w ten sposób, y, że mamy przekonanie, iż w każdej chwili przemawia do nas bezpośrednio Duch Święty, y, że czytamy dosłownie y, fragmenty y, pisma świętego i widać to y, perfekcyjnie na przykładzie wypowiedzi Pita Hekseta. Powtarzam, mhm. najważniejszy minister wojny na świecie, który y, w, w ostatnim czasie jako pierwszy przekonał wraz z. Y, z benianinem Netanyahu, Donalda Trumpa, żeby zbombardować Iran. No przecież Pete Hekset modli się z generałami w Pentagonie i jest absolutnie przekonany, że świętą wolą Boga jest zniszczenie Iranu przez Izrael i Stany Zjednoczone. No to jest jakiś obwód religijny. Ale panie, uważam... e, e, przepraszam, księże profesorze, znowu pozwolę sobie wejść słowo, bo mm, zajmuje się tym ksiądz naukowo. No może jest bliżej stwierdzenia, czy to jest manipulacja i wykorzystywanie znowu Biblii i, i jej zapisów w politycznych celach. Czy on naprawdę w to wierzy? Obawiam się, że on to, w to naprawdę wierzy, ponieważ... Ci chrześcijanie, zielonoświątkowi, ewangelikalni amerykańscy, którzy są zapleczem politycznym Donalda Trumpa, to jest dość specyficzne podejście do wiary z takim dużym też elementem emocjonalnym, uczuciowym z tym się jeszcze łączy ich przekonanie, że wolą Boga jest to, aby wspierać bezkrytycznie Izrael, to jest z kolei pojęcie syjonizmu chrześcijańskiego, czyli żeby dzisiaj zrozumieć Amerykę i to, co ona robi w Iranie czy na Bliskim Wschodzie, trzeba połączyć z jednej strony że tak powiem, to, co nazywamy prosperity gospel, czy chrześcijaństwem zielonoświątkowym, a z drugiej strony strony y, musimy tutaj y, do tego jeszcze dodać syjonizm chrześcijański. To jest nowy trend, który zdominował. Od 40 do 60 milionów chrześcijan amerykańskich zielonoświątkowych. I ci chrześcijanie są absolutnie przekonani, że bezkrytyczne wspieranie Izraela to jest wolą Boga, że dobry chrześcijanin, który wierzy w Jezusa z Nazaretu, musi wysyłać rakiety, czołgi do Izraela, żeby niszczyć wszystkich innych, którzy nie są Żydami na Bliskim Wschodzie. To Nawet jest jakiś kolejny obłęd. nie ginie 60 tysięcy cywilów w strefie gazy? Co więcej, proszę zauważyć, że ze strony tych chrześcijan nie było żadnego protestu, gdy chodzi o ludobójstwo w strefie gazy, ponieważ ci chrześcijanie są przekonani, że wolą Boga jest oczyszczenie całego Izraela z nieżydów, ponieważ tę ziemię Bóg przekazał Żydom. No, ja podam przykład szokującej wypowiedzi sprzed kilku tygodni. To jest Mike Hakeby ambasador USA w Jerozolimie, no on w jednym z wywiadów powiedział, że wolą Boga jest, aby ziemie, które są położone między Nilem i Eufratem, czyli... Cały, właściwie no duża część Bliskiego Wschodu to wszystko powinno należeć do Izraela, czyli perspektywa budowy Wielkiego Izraela, no ponieważ rzeczywiście możemy znaleźć takie zapisy na kartach Starego Testamentu. Powtarzam, dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrozumieć polityki Stanów Zjednoczonych bez religii. Podobnie nie rozumiemy działań Izraela czy Iranu. Czy to już fanatyzm religijny, książę profesorze? Tak. Tak, to jest fanatyzm religijny, to jest szaleństwo religijne, to są potężne herezje teologiczne czy filozoficzne, ale powtarzam, to się nie wzięło znikąd. Ja osobiście zajmuję się procesem uzielono chrześcijaństwa naukowo od kilkunastu lat i dla, nas, dla mnie osobiście te konsekwencje no, są niestety logiczne. A skąd się, wzięło? skąd się to wzięło? Bo musimy zmierzać do końca? Naszej rozmowy ona miała być o czymś zupełnie innym, ale z niezwykłą wagą słucham księdza profesora. Tak, Skąd się to wzięło? Kogoś... Miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych wyznają tak. tę, tę religię. Tak. Tak, jeśli kogokolwiek z naszych szanownych słuchaczy te tematy interesują, odsyłam w internecie do moich kilkudziesięciu publikacji dotyczących pentekostalizacji, uzielonoświątkowienia, prosperity gospel, sionizmu chrześcijańskiego. Diagnozuje te procesy od kilkunastu lat. i A skąd się nie, nie to tak Jeszcze na użytek naszej naszej rozmowy tu tak, tej radiowej. Tak. Gdy chodzi o ten proces uzielonoświątkowienia, pentekostalizacji, to jest tak naprawdę ostatnich 20-30 lat. Natomiast gdy chodzi o Sionizm chrześcijański. Też podobnie to będzie od połowy gdzieś lat 90. tworzenie takiego bezkrytycznego poparcia dla Izraela ze strony szczególnie tych chrześcijan zielonoświątkowych czy ewangelikalnych mieszkających w Stanach Zjednoczonych. No i jak ja mam teraz księdza profesora poprosić o życzenia wielkanocne dla słuchaczy Polskiego Radia 24? No to tak jest, jest dala oczywiście od, od polityki. Tak, tak, no nie da się uciec od polityki, pani redaktor. Oczywiście życzymy sobie wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa, natomiast nie ma co ukrywać, że czasy są trudne i na razie nie widzimy światła w tunelu na najbliższe lata, żebyśmy no, mieli pewność, co będzie z nami w Polsce, gdy chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, co będzie z Litwą, Estonią, Łotwą. Jeśli jutro Stany Zjednoczone opuszczą NATO, a jest takie ryzyko, no to jest pytanie, czy my będziemy należeć do rosyjskiej strefy wpływów, czy chińskiej. Tego nie wiemy. To są... Powtarzam, pytania, które no, przerastają, że tak powiem, mhm. nasze zdolności poznawcze, ale no, trzeba się z nimi zmierzyć, ponieważ że, profesorze, zostało się... nam 30 sekund na dobro, na, nie wiem, na dobre słowo. O. Na dobre słowo, tak. Bóg jest źródłem nadziei. Zmarzysanie Jezusa Chrystusa jest fundamentem naszej nadziei. Nawet jeśli jest ciemność, no, trzeba mieć nadzieję, że po nocy przychodzi dzień i jeśli Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, to my też patrzmy z nadzieją na te czasy, które nadchodzą. No to... Nadziei i ja y, Państwu życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ksiądz profesor Andrzej Kobliński z nami w Polskim Radiu 24. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego I dziękuję dobrze. Państwu za wspólny czas.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 O reklamie, ogłoszenie społeczne. A depresję cierpi ponad 20% dzieci. A około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki.